Witaj na Lighty.pl Radio internetowe Lighty.pl to powiązanie dźwięków natury z delikatnie brzmiącymi ambient i chillout. Muzyka przeplatana jest programami na temat psychologii, relaksacji i roli odpoczynku. Lighty.pl wprowadza stan rozluźnienia. Kiedy zamkniesz oczy, twój umysł znajdzie się w krainie pięknych krajobrazów. Uspokoisz się i odstresujesz. Dzięki nam odkryjesz nowe pokłady bezgranicznego piękna. Nasza rola polega na dostarczaniu słuchaczowi takich melodii, które pozwolą mu się wyciszyć, odpłynąć. Lighty.pl pomaga w twórczym myśleniu, zwiększa kreatywność. Dlatego często słuchane jest podczas pracy w korporacjach lub po prostu przy komputerze. Daj sobie szansę, włączając nasze przyjemne radio internetowe Lighty.pl. Do usłyszenia.